Burmistrza Pan Skarbnik. Cena no, Mecenas gdzieś skarbnika. E, wznawiamy porządek 23 sesji Rady Miejskiej w Kowarach. E, jesteśmy w punkcie 7G. E, to jest w sprawie projektu uchwały budżetowej e, uchwały budżetowej miasta Kowary na 2012 rok. E, poproszę panią skarbnik e, o przedstawienie e, tak. I na kwotę tę składają się 10 tysięcy, które były głosami państwa przesunięte na rezerwę ogólną burmistrza. Dodatkowe 6 tysięcy pochodzi z rozdziału 926 95 paragrafu 4 000. jest to kwota 6 tysięcy złotych, którą przesunęliśmy z dokład do nowych uwagi na fakt, że Styczniowa y, faktura była dużo mniejsza niż y, plany pierwotnie zakładało, które składaliśmy w listopadzie i to jest ta poprawka do tych y, zmian, które już były w <Siebie>. I więcej zmian w stosunku do tych powagnień. Dziękuję bardzo. Proszę, tak. kto? Proszę Pana. ma to zapytanie odnośnie y, rozdziału 750.22. Tak. To jest administracja publiczna w paragrafie 43.00, nam wzrosło to 12,5 tysiąca w związku z tymi ale w szczególnie ten odżywano do kwoty, która była o 5 na tym paragrafie. To znaczy, to jest kwota ogółem, jak Pan popatrzy, w plan po zmianie to jest 45500 na usługach ogółem. I w tym jest właśnie te 12 500 wydzielone na te e, opinie, o których Państwo mówili na, na sesji, plus tamte pozostałe zadania, które były poprzednie. A ale nie uległy zmianie. A tam jeszcze tak chciałabym się spytać, tam, no, tam był główny próg, cośmy rozmawiali wcześniej odnośnie tego MSR-u, bo był wzrost 20 tysięcy. Uzasadnienie. Tak, uzasadnienie. Tak, treść uzasadnienia została skreślona również o te zgodnie z tymi zmianami. I przy okazji jakieś drobne błędy wyszły, to ja Dziękuję. Proszę, czy ktoś z Państwa ma pytanie? <coughs> proszę, Pan Burmistrz. Chciałem tylko zapytać, czy to były jedyne poprawki? Tak. Przedstawione nam dzisiaj w projekcie budżetowym, budżet na 2012 rok i czy są hmm. te wszystkie tutaj w tej obecnej yy, przegłosowane tak, są wszystkie wnioski, które Państwo głosowali na poprzedniej części sesji, plus ta zmiana, o której będziemy w tym momencie. Dziękuję bardzo, ja mam pytanie do Pani Mecenas. Czy w związku z tą zmianą, e, z przesunięciem tych 10 tysięcy oraz 6 e, tysięcy zmiana formalna musi być przegłosowana? Przyszła na fakturę 56 tysięcy. Dziękuję bardzo. Ja bym bardzo prosił, nie wiem czy to konieczność zgłoszenia przez Pana Burmistrza, czy wystarczy, Pani Skarbnik, kto takie zmiany. Modernizacji. modernizacji stadionu miejskiego w Kowale. Kto z Państwa, radnych jest za przesunięciem 10 tysięcy? Proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Poprawkę przyjęta jednogłośnie. Drugą poprawką była, było przesunięcie 6 tysięcy z dopłat przeznaczonych na dopłaty do wody i odprowadzania. Dziękuję. tak ogólnie mówiąc kto z Pań na, też na to zadanie dotyczące realizacji na stadionie miejskim w Kowarach. Kto, głosowanie? kto z Państwa jest za przesunięcie tych 6 tysięcy proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę kto się wstrzymał. Trzy osoby się wstrzymały. Poprawka została uwzględniona. W związku z tym zapytam, czy ktoś z Państwa jeszcze ma pytania dotyczące projektu uchwały budżetowej na 2012 rok? Proszę Pan Ja nie mam pytań, ale jeżeli już jesteśmy bezpośrednio przed głosowaniem, to, to chciałbym się wypowiedzieć na temat y, budżetu. Generalnie jest nieprzegłosowany, to może jeżeli. Ale ja odmówię, jak już jesteśmy bezpośrednio przed głosowaniem, to przegłosowanie chciałbym Ci jeszcze wypowiedzieć e, na temat budżetu projektu. Projektu. projektu. Proszę o proszę, przejście. Proszę. Tak, znaczy się jedno, <coughs> panie Państwo, dlaczego, y, dlaczego zagłosuję y, przeciwko temu budżetowi, chociaż y, y, jest to dla mnie trudna decyzja, ponieważ jestem zadowolony z tego, że udało nam się. W moim mniemaniu dwie bardzo istotne inwestycje. Były to obydwa moje wnioski i z tego się cieszę. No ale niestety te zmiany, które, które zaszły w latach bieżących, które, państwo, które się Państwo wnioskowali, którzy się Państwo do tego budżetu wpisali, w moim mniemaniu nie są wynikiem jakiegoś szerszego przemyślania do działania. Ja się po tym nie podpisuję. Ja mam większe zaufanie do Pana Burmistrza i do Pani Skarbnik i do ich prac nad budżetem. I mam wrażenie, że ten projekt, który był przedstawiony przez Pana Burmistrza lepiej odpowiadał... Granice, żeby nie mieć własnego samochodu służbowego. Ja rozumiem oszczędności. Samochód służbowy to jest kwestia 80 tysięcy złotych zakupu nowego samochodu. Tu nie potrzeba żadnego kierowcy. E, sami możemy sobie, e, sobie dać radę. Ja? Ale proszę Państwa, to, że zostało e, zainwestowane e, przez e, Pana dawnego e, Masuranta, zadanie środków na samochodowe, gdzie. A w chwili wolnej, jak Pan będzie miał przejdzie Pan na podróże. Proszę Państwa, w takich warunkach nie można pracować. Naprawdę nie można pracować. Urzędnik może pojechać na jednej autobusy. Tylko straci na to cały dzień. Proszę Państwa. I proszę zwrócić uwagę, że wykonywanie pracy poza gminą pracownikowi należy się delegacja. I te działania prowadzą do tego, że my więcej wydamy na to niż w ramach. i będzie sparał. czy to jest promowanie się w I jak jeden z radnych e, powiedział, że burmistrz ma parcia na szkołę. Ja ostatnio na spotkaniu noworocznych zaproponowałem trzem rady naszym, aby zabrali głos w sprawach miasta przed kamerami telewizyjnymi. Każdy, proszę Państwa, się wymigał. Nie wiem, albo nie miał nic do powiedzenia, albo nie chciał się, albo wstydził, albo w też. To nie jest formowanie mojej osoby, proszę Państwa. To jest informowanie naszych mieszkańców, o tym, co się dzieje w Kowarach, proszę Państwa. Skończyła się już era y, plakatu, gazety, bardzo mało osób y, czytuje, czytuje gazety. Nasz projekt kowarski, który mm -hmm. wychodzi raz na kwartał, y, to raczej jest symboliczna informacja, to co się, się dzieje na, na, na terenie naszego miasta. Tymi mediami to jest. To, to jest radio, nasze lokalne radio i nasze lokalne media, które są, y, które są w kablówce. To one.. Poprzez nich mogę informować mieszkańców to, co się dzieje w naszym mieście. To, co robimy, to, co budujemy, skąd pożyczamy pieniądze. Bo to nie wykonuje, że jest ileś tam milionów złotych nagle tak z góry spada i się okazuje, że wójt roz, rozłożył ręce, co my z tymi pieniędzmi zrobimy? Proszę Państwa, o te pieniądze ciężko trzeba walczyć, naprawdę i to to. Więc dajmy szansę mieszkańcom, żeby mieszkańcy zobaczyli, co się dzieje w naszym mieście. 20 tysięcy złotych. Proszę Państwa, 19 tysięcy złotych, tyle nas kosztowała promocja i informowanie mieszkańców naszego miasta, to co się dzieje i promocja. Na Rzadko się zdarza, że przyjedzie tutaj w dobrej wierze, nie po kogoś zamordowani, tylko w dobrej wierze Telewizja Ogólnopolska. Tak jak przyjechało I promocję zrobić naprawdę darmo. proszę Państwa. Yy, yy, został dowiedziony zima na rolę Śląsku. Sanie nasze kowarskie, zanierogate. Wydał urząd państwa proszę, proszę, proszę. proszę Państwa. Pierwsza strona mapa, druga strona mamy Świeradów, tak? z drugiej strony. Szklarska poręba Jarkuszyce. Karpacz. Co powinno teraz być dalej? Tak, proszę Państwa, mamy kowary. Dwie strony kowary. A dalej już mamy. Ziemia Małgrzystwo-Polska i Kamiennogórska. Już nie ma fałszyka, nie ma kamiennej góry. Góry stołowe. To my jesteśmy tutaj, proszę Państwa. Bo mamy same rogate. I te same rogate, jeżeli nie będziemy pilnować tej naszej promocji, to zabierą nam różniki. Dopinnym tego przykładem jest to, że Państwo tak, żeście dokonywali tak impulsywnych zmian na yy, poprzedniej, poprzedniej sesji, że proszę Państwa nie kontrolowaliście Państwo w ogóle, mówię tutaj o klubie radnych samorządowych, środków, skąd mają iść, na co mają iść i się okazało, że mieliśmy dla jednej szkoły na okna na 35 tysięcy, drugiej szkoły na okna 35 tysięcy, kwoty w ogóle Wycofałem ten wniosek odnośnie y, tych trzech 3000, czyli rozumiem, że to zostało uwzględnione i nie zostało, nie zostało. Tak, także praktycznie ten wywód w tej kwestii może był bez zasad. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo. No ja się chciałbym zająć na temat sympatii, a że to ma się tak jak dlatego co obserwuję. Ja uważam, że powiedzmy. Należy dyskutować, na temat budżetu, ale na temat sympatii kto do jakiego kto do jakiej, jakiej się <coughs> no Na że ja się dziwię, że się ktoś i do jakiego Czy ktoś jeszcze z do jakiego Uchwały, nie widzę. Przeczytam projekt uchwały, i do jakiego w sprawie obowiązujących przepisów uchwala się, co następuje. Treść uchwały zawarta jest w paragrafach 1.13. Paragraf numer 14. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Paragraf numer 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Domnośląskiego. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały budżetowej proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu ósmego porządku obrad. To jest sprawa różne. Proszę bardzo. W sprawach różnych Państwa najpierw. Proszę. Panie burmistrzu, ja w sprawach różnych chciałem spytać odnośnie tego algorytmu, który żeśmy współ, wspólnie z panią dyrektor ZES opracowali. A dotyczyła sprzedaży y, y, tych lokali za 1% w y, budynkach, gdzie one występują w liczbie 1 lub 2. Y, z tego co wiem jesteśmy w punkcie trzecim tego algorytmu i teraz ruch należy do Wydziału Gospodarki Gruntami, czy coś wiadomo może, czy, czy, czy tam na Dolece, jak, jak to się po prostu mają, bo, bo wiem, że ZESC się wywiązał z tych pierwszych, rozmawiamy cały czas o tym algorytmie, wiem, że ZESC się wywiązał z tych dwóch pierwszych, lista trafiła do, do Wydziału Gospodarki Gruntami. Pani dyrektor Perłowska złożyła tą listę we wrześniu, także od wrześniu na wiceburmistrza, tak? Tak to należy rozumieć? No tak, mam dużo no, wniosków i nie wszystkim jesteśmy w stanie votować. Tak razu. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Proszę pana. Przed tym małe z z tego co Pani Zastępcy Burmistrza nie głosował, tylko klub radny, przeciw, tylko duża część Rady głosowała przeciw, także to takie małe z chciałbym y, przypomnieć, że wciąż nie działa y, duża część lamp na terenie Wojkowa. Zgłaszamy już to wielokrotnie. No, niestety y, nie, nie przyjeżdża ten fan i nie, nie naprawia tych. I jest to y, głównie w okolicy ulicy Jagiellońskiej i y, teraz nawet mi mieszkańcy zgłaszali, y, że że jest tam ciemno i młodzież, no, nie mając specjalnej rozrywki tam u nas, zaczyna wybijać, wybijać szyby w Harnasiu, który tam jest od wielu lat nieremontowany. No ale między innymi dlatego, że jest, jest bardzo ciemno i sytuacja sprzyja temu. I druga kwestia, właściwie... To, I może taka z, sprawa yy, chyba komisja, przepraszam Pani komisja komunalna tam yy, wizytowała ten budynek przy ulicy Jagiellońskiej y, po tym sklepie no i teraz tam jest nieodżywany, te pomieszczenia tam na dole i jeżeli yy, wiem, że zest yy, deklarował się tam zabezpieczyć u góry, żeby żeby nie duchało tam śniegu i ten śnieg topi się spływa to no, po prostu za rok, za dwa nie będzie co remontować Trzeba panią dyrektor, może przypomnieć jej o tym, że, że, że deklarowali się z tego, co, co wiemy, że zabezpieczą. Panie przewodniczący, budżet jest uchwalony. na I skąd wziąć pieniążki później na utrzymanie, bo sam, samorduwanie to nic nie da. Pytanie, czy organizacja pozarządowa będzie ponosiła koszty utrzymania tych, tych pomieszczeń, czy ogrzewanie, sprzątanie, oświetlenie, podatek, no podejrzewam, że nie. Mamy tutaj kończy budowę Centrum Integracji Miejskiej. To jest właśnie. Jest żywy i można wprowadzać z nim zmiany, w związku z tym poczekajmy do jutra, zobaczymy co się z tego urodzi. Skor, tak? Więc no, nie możemy my, jako nie możemy dofinansować tutaj gmin. Tak? W związku z tym pan ma taka propozycja, żeby ustalić te warunki brzegowe, te warunki cenowe dla poszczególnych gmin i pada taka propozycja, żeby właśnie Związek Gmin przygotował te przetargi e, z taką możliwością podzielenia, żeby w każdej gminie mogły startować te firmy. Nie robić tego globalnie, że dla na związku. Jeden, tak? tylko zrobić częściowo, żeby każda gmina była wyodrębniona i na każdą gminę ustalić, ustalić osobną cenę. Proszę Państwa, sprawa jest naprawdę bardzo ważna i ja bardzo za tym optuję, żeby to Związek Gmin od początku do końca tym, tym, tym tematem. Ja przypomnę, historycznie Związek Gmin został powołany w sprawie telefonizacji. Później powstał, powstał problem śmieci, powstało wysypisko i to jest lata pokazały działalności Związku Inkarportowego, że to jest właściwy kierunek. Więc teraz, jeżeli my e, byśmy e, zlecili to związkowe inkarportowanie, ale musimy to zlecić w formie zmiany statutu spółki, więc wszystkie gminy muszą się wypowiedzieć jednoznacznie na jednoznacznie ten temat. Terminy są bardzo trudne. Proszę Państwa, żeby przygotować, e, zebrać, na temat ilości odbieranych śmieci, które, które cały ten te przygotować na temat, wyliczyć to wszystko. Ja będę zgłoszony <coughs> tutaj w gminie, a myślę, że trzy osoby to, to, to, to, to będzie to mnie. Więc to są też koszty. E, stracony nasz czas wszystkich, wszystkich gmin, wszystkich członków e, związków Gmin Jeżeli teraz byśmy zrobili to w ramach związków Gmin to mamy tam, Mamy już Zakład Gospodarki Odpadami, są tam fachowcy. W związku gmin jest, pan Styrka, bardzo dobry specjalista od, od, od odpadów, więc jeżeli związek wtedy nawet zatrudnił trzy osoby, to w efekcie byłoby to koszty dla, dla nas wszystkich, jako wszystkich gmin, członków Związku, związku gmin Karkowoski, do których, proszę państwa, my również składamy corocznie płacimy płacimy skład, więc poprosi, poprosiliśmy Pana Dyrektora Związku, aby przygotował informacje na, na ten temat i żeby Pan Dyrektor odbył z Panem Spyrką odbył spotkania z poszczególnymi gminami, ponieważ tak naprawdę, proszę Państwa, my nie mamy czasu, my nie mamy czasu, bo e, powinniśmy tak ruszyć bardzo szybko e, gdzieś pod koniec lutego, no, najpóźniej po takie są terminy, które ustawa nam naszą cała. jeżeli my tego nie zrealizujemy, proszę Państwa, my będziemy płacić karę. To nie będzie rząd polski płacił karę, tylko będę płacić gminy, karę. Czyli będą wyrzucane pieniądze, nasze wspólne pieniądze. Więc bardzo bym prosił, żebyście Państwo się nad na tym tematem e, zastanowili. E, ja poproszę Pana Dyrektora e, z panem Przewodniczącym, żeby się na jakieś spotkanie, tak żeby w większości radnych żeby to, żeby to e, bo naprawdę czas nas goni i jeżeli my nie podejmiemy takiej decyzji do końca lutego, <coughs> damy tutaj statutowych kompetencji dla związków Unii to ja będę musiał już poszukiwać pracowników, bo to i, i, i musi być dodatkowo osoba księgowości. To jest naprawdę, no to jest ogrom, to jest obrad. To jest tworzenie, byśmy tworzyli no, no praktycznie nowe przedsiębiorstwo. Tak nas, nas tutaj... Zmiany, to naprawdę nie mamy. Nie mamy. Ta, ta ustawa wyszła i ta ustawa nabiera już teraz prospektu. E, e, Byłem ostatnio na spotkaniu konsultacyjnym, bo no to tak się szczególnie nazywa, to było takie spotkanie, gdzie są regionalne punkty odbioru e, e, centra, znamy, centra i proszę Państwa, nie ma w tym, w tym regionalnym, e, w tym spisie regionalnym e, e, jest, nie ma na, naszego, wyspiska, naszego, naszego spiska, naszego centrum centra centru. a proszę Państwa, dlaczego? No, dlatego, że ktoś przygotowuje, w stronie, że, że my się rozbudowujemy, nikt nas nie zapytał o to, że wybudujemy nowe kwatery, że, że mamy nowe sposoby że jest firma tutaj APA, która będzie, będzie też e, utylizowała spore dość duże ilości tych odpadów. Dopiero będziemy w związku z nim te wszystkie informacje. Tam ostro pan dyrektor zabrał głos Zdję. regionalny dyrektor to, to środowiska na tym spotkaniu. Myślę, że uda nam się wywalczyć. Tym bardziej rząd znał wszystkie tematy, przepisy odpotrzebki i sam tam sugerował o, o niektórych problemach, o których Pan Burmistrz już dzisiaj mówił. Także myślę, że takie spotkanie y, jest jak najbardziej wskazane. Panie ja, ja ja Przewodniczący, chyba nie macie Państwo.